przez ubiegłoroczną suszę, sytuacja na rynku ziemniaka jest świetna dla plantatorów, bo już niekoniecznie dla klientów detalicznych, którzy je kupują. Ziemniaki drogie, chociaż ich było mało, prawda? Zgadza się oczywiście, patrząc z punktu widzenia konsumenta. Ziemniaki nie są tanie, ponieważ cena detaliczna przekracza dużo, dużo więcej niż nawet złoty 50. Zł. Co oczywiście cieszy producentów ziemniaka, ponieważ w tym roku mogą odrobić bardzo niekorzystny rok 2017, gdzie... Zbyt duża ilość wody i wygnicia lub nawet, można powiedzieć, niemożliwość zebrania ziemniaków spodobało, że przychody ziemniaka były dużo, dużo niższe. Mokry rok przełożył się na bardzo duże ziemniaki, takie jak ja osobiście lubię, takie jakie świetnie się piecze, a 18 rok, bardzo suchy, no pewnie dużo było ziemniaków bardzo drobnych, prawda? Oczywiście wraz z suszą, ziemniaki jest drobniejszy, jednakże w tym roku wystąpiła duża rejonizacja opadów, Polsce, ponieważ w niektórych regionach, jak Warmińsko-Mazurskie lub południe Polski, tych odpadów wbrew pozorom nie było tak wcale mało dla wegetacji ziemniaka. I tamże ziemniaki wcale nie wyszły bardzo źle. Najgorzej było w województwach północnych i tradycyjnie w rejonie wielkopolskim i, i sieradzkim. No, w rejonie Wielkopolski to już bardzo wielu plantatorów ziemniaka wpadło na to, że bez nawadniania nie ma ziemniaków. Przy profesjonalnej produkcji ziemniaka nawadnianie jest wskazane, aczkolwiek są odmiany, które sobie dają doskonale rady w warunkach suszowych. i Pomorsko-mazurska hodowla ziemniaka oczywiście takie odmiany też posiada. Jest to odmiana Tajfun lub odmiana wczesna Ignacy, która w tym roku zrobiła bardzo dużą furorę, ponieważ w tych trudnych warunkach suszowych na słabszych ziemiach wyszły naprawdę bardzo zadowalające plony. Ten rok zapowiada się, jeśli chodzi o rynek sadzeniaka, na dobry, normalny, stabilny czy słaby? Patrząc na rynek producenta sadzeniaka, to jest rynek dobry, ponieważ tego sadzeniaka zabraknie i niestety nie wszyscy producenci dostaną to, co by chcieli, a nawet prawdopodobnie nie dostaną żadnego sadzeniaka, ponieważ raz ze susza, drugie zwiększona popyt na sadzeniaki spowodował, że rynek no, tutaj no, niestety w tym roku nie da rady wypełnić tego zapotrzebowania. Też trzeba wziąć pod uwagę wpływ suszy w krajach zachodnich, czyli głównie tutaj największych producentach takich jak Niemcy, Niemcy Francja yy, czy oczywiście Holandia, gdzie susza także ich dotknęła i także tam też nie ma by dużej ilości ziemniaka co powoduje, że w całej Europie widoczne są teraz niedobory ziemniaka, zarówno z sadzeniaka, jak i ziemniaka konsumpcyjnego. W związku z niedoborem ceny sadzeniaka pójdą jeszcze bardziej w górę, no to ziemniak z uprawy wysokonakładowej zrobi się już uprawą mega wysokonakładową. Iluż będzie wtedy jego plantatorów? To trudno powiedzieć, co będzie w przyszłym roku, bo jak wiemy, rolnictwo jest uzależnione od wielu czynników. Oczywiście zbyt duże nakłady na sadzeniaki pomniejszają opłacalność produkcji w przyszłym roku siłą rzeczy, jednakże nie chciałbym jeszcze tutaj wróżyć z fusów i stwierdzać, czy będzie opłacalnie, czy nie. Prawdopodobnie można stwierdzić, że drugi rok taki się raczej nie powtórzy. Jeśli chodzi o wymianę materiału nasadzeniowego, bo tak by należało powiedzieć w przypadku ziemniaka, my w Polsce materiał siewny słabo wymieniamy. Jeśli dobijamy do 20% to wszystko, co w porównaniu z krajami zachodnimi, gdzie rolnicy bardziej uczestniczą w postępie biologicznym, to jest wynikiem słabym. Czy ziemniak odstaje od tego niskiego odsetka, czy w przypadku ziemniaka rolnicy bardziej idą w postęp biologiczny, kupują kwalifikowane sadzeniaki, nowych odmian, czy wolą jednak rozmnożyć sobie samemu odmianę, którą dobrze znają i kochają od 20 lat? To jest kwestia indywidualna. Jedni rolnicy mają preferencje na poszukiwanie nowych odmian, inni jednak trzymają się z sprawdzonego materiału. Jednakże widzimy, że wymienialność materiału w Polsce ziemniaka jest powoli coraz większa. Oczywiście daleko nam jeszcze do poziomu europejskiego. Ale jest wyższa nie, niż w przypadku na przykład zbóż? Nie. Może to nie są duże różnice, ale, ale nie to jest około 20% tak w ziemniaku. I ostatnia sprawa, bo ziemniak jadalny, od którego żeśmy zaczęli, no akurat zrobił wyjątkowo dobry rok, ale przez ostatnich kilka lat, ze względu również na dopłaty do skrobiówki, to ziemniak nie jadalny, ale skrobiowy. Był głównym targetem, gdy patrzyliśmy na opłacalność, chociaż tutaj miała o wiele większe znaczenie odmiana i lokalizacja. Blisko dużej firmy, która mogłaby... Odebrać taki plan, jak to aktualnie wyglądało? Preferencje rolników w ostatnich latach były nastawione na ziemniak, który gwarantuje stały przychód i określony przychód, czyli ziemniak skrobowy. Ten rok pokazał, że no tutaj ziemniak jadalny dość w znacznym stopniu przewyższył ziemniak skrobowy i jakieś tam poczynienia w kierunku tych nasadzeń ziemniaka jadalnego są widoczne. Aczkolwiek nie przekreślałbym w żaden sposób rynku ziemniaka skrobiowego, ponieważ to jest u nas stabilny rynek od wielu lat i nakłady, poniesione koszty są nierównomiernie do poniesionych kosztów na produkcję jadalnego, także na pewno ten rynek będzie miał cały czas duże znaczenie w Polsce.